z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Grudniowy spadek cen z zaskoczeniem dla właścicieli domów. Oprocentowania kredytów hipotecznych powstrzymują wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów Fannie Mae. Mniej właścicieli może refinansować. Ohio zakazuje zabijania porzuconych nieruchomości dyktami. Według Krajowego Wskaźnika Postrzegania Cen Domów, Quicken Loans po raz pierwszy od 6 miesięcy zauważa, że różnica między tym, ile zdaniem właścicieli jest wart ich dom, a tym, co mówią rzeczoznawcy, stała się większa. Główny ekonomista Quick Loans powiedział, że w grudniu średnia szacowana wartość spadła o 1,3% poniżej tego, co zdaniem właścicieli domów ich nieruchomość jest warta. W listopadzie różnica ta wynosiła 1%. Quick Loans twierdzi, że grudniowe ceny spadły o 1,19% w ujęciu miesięcznym, choć nadal są one o 3,85% wyższe w ujęciu rocznym. Wzrost odsetka Amerykanów, którzy oczekują dalszego podwyższenia oprocentowań kredytów hipotecznych, powstrzymuje najnowszy wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów Fannie Mae przed pójściem w górę. W grudniu nastąpił jego spadek piąty miesiąc z rzędu. Mimo to wzrósł odsetek konsumentów, którzy mówią, że teraz jest dobry czas na zakup domu. Z kolei odsetek osób, które uważają, że to dobry czas na sprzedaż, pozostał na niezmienionym poziomie. Liczba amerykańskich właścicieli domów, którzy kwalifikują się na refinansowanie kredytów hipotecznych i tego chcą, jest obecnie najniższa od 2008 roku. Black Knight Financial Services podało w swoim najnowszym raporcie Mortgage Monitor, że wzrost stóp procentowych zmniejszył liczbę prawdopodobnych kredytobiorców refinansowych do zaledwie 2,8 miliona, co stanowi 65% spadek od października, najniższy od 2008 roku. Przed 2009 rokiem 75% całkowitych refinansowań stanowiły refinansowania typu cash out. Aktualnie są one dalekie od tego poziomu. Zabijanie okien i drzwi opuszczonych domów dyktami należy już w Ohio do przeszłości. Stan ten jako pierwszy w kraju zakazał ich używania w niezamieszkałych lub opuszczonych nieruchomościach. Nowa ustawa podpisana przez gubernatora Jana Kaysicza nakazuje stosowanie przezroczystych poli węglanowych zasłon okiennych i drzwiowych. Eksperci twierdzą, że dzięki tak zwanym przezroczystym panelom dzielnice nie wyglądają na zdegradowane. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 K.C.O.M. 847 647 i 3 -0. Nowo zgłoszony do sprzedaży, trzysypialniowy dom dwupoziomowy w miejscowości Bartlett. Dwie łazienki, wykończony basement, nowy system grzewczo-chłodzący, duży taras, ogrodzona działka, boczny betonowy wjazd do olbrzymiego garażu. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7 tysięcy wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 30. 847 647 4000. 847 -647 -4000.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 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.com 847 647 847-647-4000 jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Powrót firm budowlanych do porzuconych projektów. Firmy budowlane liczą, że domy na start będą napędzać rynek w 2017 roku. Zapasy starzejących się domów w Ameryce. Habibi Group twierdzi, że rynek realnościowy się normalizuje. The Wall Street Journal donosi, że wiele firm budowlanych powraca do opuszczonych zabudowanych działek i nieruchomości wybudowanych tylko w połowie, które porzucili 10 lat temu, ponieważ coraz trudniej jest im pozyskać działki budowlane. Według gazety, budowniczy i inwestorzy modernizują świetlice, remontują zaniedbane baseny i korty tenisowe, a czasem zmieniają nazwy dzielnic. Niedobory ziemi spowodowały w ubiegłym roku gwałtowny wzrost średniej ceny działki pod zabudowę domu jednorodzinnego do rekordowego poziomu 45 tysięcy dolarów. W 2017 roku specjaliści spodziewają się, że firmy budowlane przeznaczą większy udział w rynku na budowę domów na start. Z najnowszego raportu przygotowanego przez Drew Reading analityka do spraw budownictwa realnościowego Bloomberg Intelligence wynika, że gwałtownie wzrosła liczba budów domów szeregowych. Z pewnością istnieje popyt na tańsze domy na start, jednak budowniczych powstrzymują szybko rosnące koszty ziemi i koszty regulacyjne. Jednak zdaniem firm budowlanych zachęcający jest fakt, iż dochody milenialsów, którzy stanowią większość nabywców domów na start, rosną, co może spowodować, że posiadanie domu na własność będzie w zasięgu ręki dla większości z nich w 2017 roku. Przeciętny amerykański dom jest coraz starszy. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów zapasy nieruchomości stają się coraz starsze, częściowo z powodu spowolnienia w sektorze budowlanym nowych nieruchomości po wielkiej recesji. Zdaniem National Association of Home Builders średnia wieku domu zamieszkiwanego przez właścicieli w 2015 roku wynosiła 37 lat. W porównaniu ze średnią wieku 31 lat sprzed dekady. Ponad połowa zapasów amerykańskich domów zajmowanych przez właścicieli została wybudowana przed 1980 rokiem, a jedna trzecia przed rokiem 1970. Stowarzyszenie uważa, że starzejące się zapasy nieruchomości sygnalizują rozwijających się rynek remontów. Zdaniem dyrektora The Habibi Group z San Francisco i prowadzącego program Million Dollar Listing emitowanego na antenie stacji Bravo TV, wahadło rynku nieruchomości powraca do pierwotnej pozycji. Habibi powiedział Fox Business News, że w drugiej połowie 2016 roku rynek się stabilizował lub ulegał zahamowaniu. Obecnie, jak mówi, sytuacja się normalizuje. W opinii Habibiego oprocentowania kredytów hipotecznych, które pozostają na historycznie niskim poziomie, będą nadal zachęcać nabywców do wejścia na rynek, a rosnące stopy procentowe mogą ich po prostu przekonać do tego, aby zrobić to wcześniej. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 847 647 4 i 30, lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000. To jest mój dom.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 847, 647, 4 i 3 zera lub w internecie posiadłość.com 847, 647, 4000. Dlaczego nabywcy chcą inteligentnych domów? Czy można nadal skorzystać z przedawnionej ulgi podatkowej? Spodziewany dalszy rozwój rynku 55. Technologia inteligentnego domu to kolejna rewolucja. Ale dlaczego chcemy inteligentnych domów? Firma Scripps Network Interactive przeprowadziła badania wśród 700 właścicieli domów i odkryła, że dla większości z nich sprowadza się to do dwóch rzeczy. Bezpieczeństwa i komfortu. Wydajność, jakość i wygoda to również powody, dla których chętnie wyposażamy nasze domy w najnowsze gadżety. Jednak 3 na 4 respondentów odpowiedziało, że ich główną motywacją była chęć zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa i komfortu. No, no, no, Przerwa z tytułu podatku dochodowego, która pomogła właścicielom domów borykającym się z trudnościami finansowymi wygasła pod koniec 2016 roku, ale nadal można z niej korzystać. Ulga umorzeniowa z tytułu zadłużenia hipotecznego uniemożliwia Izbie Skarbowej traktowanie jakiegokolwiek długu hipotecznego darowanego przez kredytodawcę jako dochodu. Przedstawiciel polityki legislacyjnej Krajowego Związku Realnościowców twierdzi, że jeśli dług hipoteczny został umorzony w 2016 roku, to Nadal można uniknąć konieczności uwzględniania tej informacji w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć do 15 kwietnia tego roku. Krajowy Związek Realnościowców koncentruje swe działania na przywróceniu w tym roku w Waszyngtonie ulgi umorzeniowej z tytułu zadłużenia hipotecznego. Eksperci z branży budowlanej twierdzą, że prawdopodobnie w nadchodzących latach rynek nieruchomości 55+, plus utrzyma dotychczasowy poziom wzrostu, ponieważ baby boomersi szukają nowych domów, które lepiej odpowiadają ich potrzebom, w miarę jak robią się coraz starsi. Wiceprezes do spraw ankiet i badań dotyczących polityki realnościowej z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów spodziewa się, że wzrost rynku utrzyma się w ciągu najbliższej dekady. Zauważa on również, że zaufanie budowniczych do rynku 55 Plus było konsekwentnie silne w ciągu ostatnich kilku lat.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie w sobotę o 7.45 rano. Dziękując Państwu za uwagę, życzymy wszystkim miłego wieczoru i owocnego tygodnia. Do usłyszenia.